Żarłok i skóra i mango. Jerry. wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, Mr. Pops, pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem, czołem Jerry, witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się ponownie przy okazji serii Sandman. Zbliżamy się nieuchronnie do jej finału. Dzisiaj już jesteśmy na etapie tomu ósmego zatytułowanego Koniec Światów i jest to kolejny w sumie dość specyficzny tom w tej serii, dlatego, że przedwiecznych, nieskończonych w tym Sandmana mamy tutaj niewiele, a w zasadzie dostajemy szkatułkową opowieść z opowieściami w opowieściach i to jest taka historia poświęcona opowieściom. Tutaj mamy łącznie bodajże sześć zeszytów, to zebrane są tutaj zeszyty od 51 do 56 serii Sandman i to wszystko jest spięte tym tytułowym końcem światów, czyli gospodą, w której w trakcie burzy, jakiejś tajemniczej burzy światów znajdują się różni podróżnicy z różnych właśnie nomen omen światów, z różnych rzeczywistości. Mamy więc tam ludzi, mamy elfy, mamy jakiś nekromantów i mamy jeszcze różne inne postaci. No i oni zabijają czas snując różne opowieści no i kolejne zeszyty całej tej historii to są właśnie opowieści przez które sobie przejdziemy no bo to samo w sobie determinuje, że mamy w zasadzie do czynienia z kolejną antologią w mhm. tej serii bo to już wcześniej o kilku takich tomach rozmawialiśmy już dosyć wcześnie. Przy czym warto pamiętać, wydaje, wydaje mi się, że to jest też istotnym kontekstem, że poprzednie antologie były zeszytami pozbieranymi z całej serii. To znaczy, że te zeszyty, mhm. które pojawiały się w poprzednich antologiach nie były publikowane jeden po drugim w serii regularnej, co miesięcznie, tylko właśnie były rozrzucone pomiędzy tymi opowieściami, które potem zostały pogrupowane w tomy. Tutaj sytuacja jest troszkę inna te wszystkie opowieści zostały wydane jedna po drugiej. To był od numer 51 do 56 i one są połączone taką metanarracją. Właśnie tak jak wspomniałeś, mamy bohaterów, którzy tak jak albo w Dekameronie, albo trochę jak w rękopisie znalionym w Srakoście, siedzą w jednym miejscu i opowiadają sobie kolejne historie i każda z tych historii jest właśnie tym oddzielnym tomem i w każdym, w każdym rozdziale jest kilka stron przeznaczonych temu, kto opowiada, w jaki sposób opowiada i komu opowiada. I większość z tych historii porusza się właśnie po samych krawędziach tej głównej opowieści o Morfeuszu i jego skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Dokładnie tak. No i y, wypadałoby zacząć od y, czegoś, na co nasz drogi kolega Hubert Spandowski, czyli Mando z Radia SK bardzo czekał, a mianowicie od y, wstępu Kinga, a w tym tomie ósmym, oprócz wstępu Kinga, który był już napisany do tego pierwszego wydania zbiorczego w 1994 roku, dostajemy jeszcze przedmowę Joe Hill'a do wydania nowego z 2019 roku no i to jest w sumie z jednej strony dosyć zabawny smaczek, że mamy przedmowę syna do starego wstępu ojca <śm> może syn chwila będzie yy, napisze wstęp do następnego wydania <śm> tak, kto wie, kto wie, czy tak nie będzie i yy, yy, w sumie my o tych wstępach o przedmowach zawsze mówimy dosyć niewiele bo mam wrażenie, że to są mhm. takie dosyć generyczne teksty czy tutaj jest inaczej, czy, czy też raczej yy, masz wrażenie, że to jest kolejny Taki sam wstęp do y, sławnego komiksu. Ja właśnie myślę, że to jest raczej takie, znaczy dwa wstępy. Y, znaczy, sztuka pisania wstępów, jeśli nie wiem, przytasz kilkanaście wstępów, to trudno jest w nich napisać coś odkrywczego, nie? I tutaj to ani prawda. Hill, ani King y, niczego takiego nie próbują, tylko no z właściwą sobie y, erudycją, obaj, nie z właściwym sobie stylem y, pisarskim, bardzo zachwalają y, Sandmana. Co jest. Przyjemnie, fajnie wprawia w nastrój właśnie przed kolejną lekturą. Ale y, przykło u Ciebie coś y, w tych stepach? U Ciebie jest to ty tylko tyle, że faktycznie wybór Kinga do tego konkretnego tomu y, jest w pewien sposób racjonalny czy uzasadniony, bo nawet sam King się skupia na tym, że ten tom jest poświęcony opowieściom. No i King jako właśnie ten opowiadacz, który lubi historię i jak sam często mówi właśnie, on lubi snuć opowieści, no to, to jest jedna warstwa, która wydaje mi się spoko, że, że akurat w tym tomie on się pojawia. A druga kwestia to jest to, że on tutaj uwypukla dwa aspekty Sandmana, które też w sumie no, są z jednej strony dosyć rzeczywiste, jeżeli ktoś czyta ósmy ton tego komiksu, ale mam wrażenie, że one może nieco zbyt rzadko wybrzmiewają w tych narracjach poświęconych tej serii, czyli po pierwsze, że to jest seria dla dorosłych rozumiana tak, jak to powinno być rozumiane, czyli po prostu dojrzalsze treści i dojrzalsza tematyka, bo on się tutaj do tego bezpośrednio w tym wstępie odnosi, i drugi aspekt to humor, bo to jest w sumie coś, co gdzieś tam no, charakteryzuje wiele tych Sandmanowych opowieści, mhm. czyli to, że pomimo tego, że mamy często skalę gigantyczną, bo wykraczającą poza ziemię, ale wkraczającą też w tę Ukrainę nieskończonych i tak dalej, tak dalej, to często Gaiman operuje tutaj różnego rodzaju humorem, czasem nawet czarnym i tutaj też to mamy i to jest w sumie dla mnie interesujące, że King akurat w tym, w swoim wstępie te dwa aspekty tej serii gdzieś tam starał się uwypuklić. Dokładnie. Wspomniałeś, że to jest komiks, którego właśnie motywem przewodnim są opowieści. Szczerze, jak ja po jego przeczytaniu wydaje mi się, że znaczy to zdecydowanie jest temat, bo no, postacie sobie opowiadają, to jest ten tekst, ale wydaje mi się, że podtekst te wszystkie opowieści na poziomie właśnie tego podtekstu są raczej o liminalności, nie? o przechodzeniu, o stanach przejściowych między na przykład snem a jawo, między dorosłością i między dzieciństwem i dorosłością, nie, między mężczyzną i kobietą, między życiem i śmiercią. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten powracający temat w tych wszystkich opowieściach. Mm -hmm. Tak, tak. Myślę, że to może być bardzo dobry trop interpretacyjny i możemy przejść właśnie przez te wszystkie sobie historie, które w tym tomie dostajemy. Zaczynając właśnie od tej klamry. Poznajemy dwoje bohaterów, którzy gdzieś tam podróżują do Chicago w pewną czerwcową noc. Nagle atakuje ich Śnieżyca, co już jest zastanawiające, nasi bohaterowie wpadają w drzewo, i w zasadzie jedno z nich, kobieta, jest na skraju śmierci, i nagle docierają do Gospody do końca światów, w którym jak się szybko okazuje jest wyjątkowo tłoczno w mhm. ciągu tego wieczora i dowiadujemy się w toku akcji, że właśnie to jest takie miejsce, które, do którego trafiają różne postaci. Właśnie to jest to liminalne miejsce mhm. pomiędzy różnymi światami, właśnie, ten, właśnie ten, to miejsce przejścia, z którego można przejść z jednego świata do innego. Albo można się spotkać, jeśli, jest, jeśli mamy osoby z różnych światów. I to jest właśnie, nie, tu, tutaj powraca ten postmodernizm Nila Gaimana, który właśnie pokazuje, że te granice między definicjami, które sobie wyznaczamy, one często są niestałe. One często mogą być kwestionowane, gdzie się zaczyna. Jedna rzecz, a kończy druga. I właśnie to jest to miejsce, w którym, się, w którym te rzeczy są takie niestałe. I to jest właśnie ta ramowa opowieść, która właśnie obejmuje cały ten tom. Tak, tym bardziej, że no, dowiadujemy się, że samo to, że trafiamy, czy ktoś trafia do tego miejsca, już jest to związane z pewnym zaburzeniem, takim jakimś nie wiem fałdowaniem, zakłóceniem tej rzeczywistości. Nie? Więc, więc samo to już jest dosyć interesujące. No i mamy tutaj nie dość, że tłoczno, to mamy właśnie przeróżne postaci, które zaczynają snuć swoje krótsze opowieści albo opowieści zawierające inne jeszcze historie, bo tutaj to tak jest i w sumie z tej perspektywy to jeszcze nawiążę tak do tego wstępu, czy do tej przedmowy, to w sumie też jest zabawne, że mamy dodatkową przedmowę Joe'ego Hilla po latach do tego wstępu Kinga, bo to się wpisuje też w, wiesz w ten taką metanarracje tych niektórych historii, gdzie ktoś opowiada mhm. i nagle w opowieści dostajemy opowieść jeszcze innej postaci i tak dalej, i tak dalej. To mnie, to mnie rozbawiło, że to taki, taki mamy w sumie, wiesz, zabawny dopisek do całej struktury tego, tego tomu. No ale przejdźmy do, do pierwszej historii, czyli do opowieści o dwóch miastach. I to jest w sumie historia relatywnie krótka, z bardzo specyficzną kreską, która została narysowana bodajże przez Aleka Stevensa i jest to historia, o której sam Guyman wspomina, że jest to jego opowieść lovecraftowska i czy ty to czujesz? Jak ci się ta opowieść podobała w tej warstwie i wizualnej, bo ona jest bardzo specyficzna jak na Sandmana i to w zasadzie całego Sandmana, którego do tej hmm. pory mieliśmy okazję przeczytać i w tej warstwie fabularnej i też wpisując ją gdzieś tam w tę metanarrację, o której wspomniałeś wcześniej. Tak, może zacznijmy właśnie od tej kreski, od tego stylu graficznego, który został tutaj przyjęty. Z tego, co czytam na Wikipedii, to Gaiman poprosił Stevensa, żeby stworzył tę historię, żeby zobrazował tę historię właśnie w stylu y, takiego nawiązującego do niemieckiego ekspresjonizmu. To jest styl, który Stevens wykorzystał wcześniej w jednym ze swoich innych komiksów i Gaimanowi się to spodobało i chciał właśnie troszkę mieć tego stylu u siebie w swoim Sandmanie. I czy to jest historia Lovecraftowska? Znaczy, jeśli ktoś rozumie Lovecrafta super dosłownie, jako nie wiem, y, wielkie macki z kosmosu, to nie, to nie jest historia Lovecraftowska, ale jeśli chodzi o ten właśnie ten głębszy, o tą głębszą rzecz, o te, o właśnie o tę grozę, która jest widoczna tylko kątem oka, to już wydaje mi się, że ta interpretacja ma trochę więcej sensu. I wiesz co, wydaje mi się, że bo ostatnio nowe pokolenie, nie, ci młodsi od nas, mm -hmm. mają taki nowy gatunek horroru, który właśnie, który wytworzyli nie wiem, czy słyszałeś o nim, nazywa się Zaplecza. Kojarzę chyba z terminu angielskiego mhm. i wiem, wiem o czym mówisz. Mhm. Właśnie o, o takim żółtym pokoju, który tak, jest tak, tak. trochę dziwny i trochę niepokojący. I właśnie wydaje mi się, że to jest trochę to brakujące ogniwo, ten, właśnie ten numer, właśnie ta opowieść o dwóch miastach, to jest trochę brakujące ogniwo między Lovecraftem i tymi Zapleczami. Bo tutaj właśnie widać też ten, y, tę fascynację y, przejściami liminalnymi takimi miejskimi, czyli wiesz, ulice, po których sobie idziesz z jednego miejsca do drugiego, niespecjalnie zwracając uwagę na to, co się wokół ciebie dzieje, ponieważ nie, ta ulica czy ten zaułek, w którym przechodzisz, one nie istnieją po to, żebyś y, przywiązywał do nich uwagę tylko po to, żeby dostarczyć ci drogi z, z jednego miejsca do drugiego. A tutaj Gaiman właśnie przy, przywiązuje uwagę do tych y, właśnie miejsc przejściowych w mieście. I co więcej, rozwija tę ideę właśnie przedstawiając ten właśnie Sandbanowski take, właśnie to Sandbanowskie ujęcie tej idei miejsc przejściowych właśnie poprzez włączenie do tego motywu snu. I to się składa na bardzo fajną opowieść. To jest chyba mój ulubiony rozdział całego tego tomu. Nie tylko dzięki naprawdę fantastycznej oprawie graficznej, ale też właśnie tej idei, bo według mnie to jest jedyna, już tak zaspoileruję moją opinię, jedyna w całym tym tomie sytuacja, w której dobry pomysł uciągnął całą historię. Ta historia też y, mi się podoba. Ja, ja się zastanawiałem y, dosyć mocno na temat właśnie tego, co Gaiman wspomina, że to jest taki jego wersja rafcraftowskiej opowieści i y, y, y, y, ja trochę to czuję z perspektywy tego finału, że to się zamienia w taką mocno uridową historię, gdzie mamy ten wątek śnienia z perspektywy Aha. tworu jako miasta. To jest właśnie też to, co ty mówisz, że, że tutaj Gaiman wykorzystuje ten swój motyw związany ze śnieniem, ekstrapolując go nie na jednostkę Ludzką, czyli coś, co wydawałoby się dla nas, no, jakby może mieć przypisane, czy jest skojarzone właśnie ze śnieniem jako takim, e, tylko ekstrapolując to na e, twór, jakim jest miasto i stawiając bohatera m, w pozycji człowieka takiego wiedzącego, ale gdzie ta wiedza m, nie daje mu ukojenie, tylko. No, wprowadza go w stan właśnie takiego przerażenia. Tylko, no, Lovecraft rozgrywał to na poziomie tego kosmicznego horroru i tego starcia, z jednej strony wiedzy, z drugiej strony pustki. Tutaj, no, po prostu mamy tego człowieka widzącego więcej, ale mhm. ja ci powiem, że nie wyczułem specjalnie tego z tylu ekspresjonistycznego właśnie w pierwszej chwili. ale jak później sobie wróciłem do tej historii z, już z wiedzą, że taka była intencja, to to faktycznie, jest wyczuwalne w tej kresce. To musimy podkreślić, że jest fantastycznie narysowany tak, ten Tak, tak, ale też nawet nie deszcz. tylko wiesz w kontekście samego narysowania samych rysunków, ale w ogóle wiesz tego kadrowania mhm, kompozycji, tam jest bardzo dużo pustej przestrzeni między tymi kadrami, to jest super. Tak, i, i tutaj na przykład ten ekspresjonizm jest bardzo dobrze uwidoczniony w kompozycji poszczególnych tych kadrów, gdzie, gdzie mamy te miasta takie właśnie zbudowane z tych jakichś nieforemnych, płynnych brył yy, niejako i to jest yy, na swój sposób fascynujące, nie? Że, że właśnie tak to zostało podane, także mhm. ja się zgadzam, że tutaj mamy ciekawą treść, treść która została yy, równie dobrze zilustrowana, sportretowana. Dokładnie. Nie, nie mam nic do to jest yy, Dla mnie to jest chyba najjaśniejszy punkt całego tego tomu. Druga historia jest zatytułowana opowieść Klurka Rana jeżeli dobrze czytam, to imię. Mhm, I tutaj głównym bohaterem i osob tą osobą, która snuje opowieść jest mm, no, y przedstawiciel tego plemienia Wróżek, które mieliśmy okazję już poznać y w jednym z wcześniejszych tomów, chociażby w tej takiej szekspirowskiej opowieści. Mhm. Tutaj za rysunki, tym głównym rysownikiem jest z kolei John y Watkins y i ta kreska też jest znów w samej tej głównej opowieści nieco odmienna właśnie jest chyba z nastawieniem że mamy tutaj do czynienia z tymi wróżkami więc jest to trochę inaczej nam prezentowane no i jak ci się ta historia spodobała ten, ta, ta opowieść właśnie, która jest dużo bardziej humorystyczna bym powiedział właśnie może? Zapychacz to jest nie, nie, nie, muszę od razu powiedzieć, niespecjalnie mi się podobała ten Klurakan, główny bohater tej opowieści, nie, nie wiem czy pamiętasz, on jest bratem tej wróżki, która została wepchnięta Sandmanowi w trakcie Pory czyli mhm. tego numer, numeru, gdy on miał pod swoją kontrolą piekło i wszyscy chcieli to piekło od niego kupić. Mhm. I ona Też, tam została mu po, no, po prostu porzucona tam i ta historia jest tylko po to, żeby przypomnieć ten wątek, bo odrobinkę u katajemnicy ten wątek będzie miał jakieś znaczenie w kolejnych tomach, więc wydaje mi się, że to jest właśnie tylko po to. I szczerze to jest przegadane, szczerze. Te... Nawet sobie po przeczytaniu tego numeru wróciłem do poprzednich zbiorów opowiadań z serii Sandbana, które już omawialiśmy, żeby sprawdzić, czy, czy Gaiman zawsze był taki przegadany, czy po prostu jest więcej tekstu niż zwykle. I Nie, tu nie jest więcej tekstu, niż ten tekst po prostu nie jest specjalnie interesująco napisany. Nie wiem, mnie ta historia nie porwała. To jest bardzo prosta historyjka o właśnie tym, że nasz główny bohater zostaje wysłany do drugiego Królestwa, żeby rozwiązać trochę ważką sytuację dyplomatyczną, pakuje się w kłopoty, wyplątuje się z tych kłopotów i tyle. Nie, nie zobaczyłem w tej historii nic specjalnie godnego uwagi. Znaczy, ja się trochę zastanawiałem właśnie y co nam tutaj Galman chciał przekazać? Bo teoretycznie mamy tutaj jakieś ważkie idee w tle, bo tutaj cała ta kabała, w którą nasz główny bohater się wplątuje, jest związana z postacią człowieka, który w zasadzie jest... Jednocześnie władcom świeckim i władcom religijnym. Tak ja to zrozumiałem w tej krainie, więc teoretycznie no, to mówię, jest jakiś tam ważki temat, gdzie, gdzie mamy ten styk władzy świeckiej i jakiejś tam sakralnej, religijnej, ale mam wrażenie, że w przeciwieństwie do tej poprzedniej historii, która była króciutka, ale była jakaś taka treściwa, to Aha. ja się też zgadzam, że tutaj w sumie mamy niewiele tej treści, w tym sensie, że chyba niewiele z tej historii udało się wycisnąć. No bo tak jak mówisz, no, nasz bohater się pakuje w jakąś kabałę, udaje mu się z niej uciec dzięki wstawiennictwu siostry i to jest jedna z w sumie jest takich historii, relatywnie niewielu w tym tomie, gdzie się Morfeusz pojawia na krótką chwilę, ale czy coś na temat właśnie, nie wiem, tej władzy, tego styku tej władzy, czy my się tutaj dowiadujemy, czy to jest jakieś odkrywce? No, nie wiem, nie powiedziałbym. Takie, wydaje mi się, że dosyć zachowawczo to było poprowadzone. Mhm. Dokładnie, to jest, to jest, to jest szczerze trochę mi nastrój siadł, bo y, ta pierwsza historia otwierająca była naprawdę bardzo fajna i nie czytam sobie dalej i niestety ten, ta opowieść kluraka na rozczarowanie. Dobra, to historia trzecia, czyli mm -hmm. Lewiatan Choba i tutaj za rysunki odpowiada Michael Zuli w tej głównej części opowieści. No i tutaj z kolei mamy wariację na temat e, takiej powiedziałbym dosyć klasycznej opowieści marinistycznej i to mnie zaskoczyło. A jak Ci się podobała ta, ta historia? Trafiło to do Ciebie? Bo Ty chyba też w sumie takie m, dosyć klasyczne, przygotowe motywy y, lubisz. Czy y, Gaimanowskie podejście do, do tego rodzaju historii y, do Ciebie trafiło? Trafiło, bo tutaj Gaiman trochę trzyma się właśnie tego, y, tego powracającego motywu liminalności, czyli że mamy ten, y, właśnie tę niestałą granicę pomiędzy legendą i rzeczywistością. Nie? Y, pomiędzy, a i wraca oczywiście Hob. Który właśnie najlepszy przyjaciel Morfeusza, ludzki nieśmiertelny przyjaciel Morfeusza, i on jest lubianą postacią przez wielu czytelników Sandmana, również przeze mnie. Dlatego, jak gdzieś Hop się pojawi, to u mnie od razu automatycznie ocena takiej opowieści idzie w górę. Ale nawet bez tego choba tutaj jest dużo, właśnie też. Gdybym miał się do czegoś czepiać w tej opowieści, to czepiłbym się, że ona jest troszkę taka rozfokusowana, czyli próbuje złapać kilka takich tematycznych srok za ogon, bo z jednej strony mamy właśnie tego tytułowego lewiatana, z drugiej strony mamy te opowieści o interpretowaniu sztuki, trochę takiego właśnie ujęcia tradycjonalistycznego ról społecznych mężczyzn i kobiet, i nie, ka każdy z tych tematów się wpisuje w, właśnie w, ten, w tę liminalność, ale one łącznie w, tym, w tej przygodzie, w tej opowieści, one się troszkę rozbiegają, według mnie. I to nie przeszkadza za bardzo, bo to była taka dość przyjemna historia, ale odrobinkę jest jednak rozczarowująca według mnie. Znaczy, to, co dla mnie jest najlepsze w tej opowieści, to jest jedna z jej płędów, ta konkretnie poświęcona jakby pojmowania tego niesamowitego w kontekście właśnie tego spotkania właśnie z tytułowym lewiatanem i, i decyzji, która, którą nasza bohaterka główna musi podjąć. To wydało mi się chyba najciekawsze, najlepiej wybrzmiewające, no bo tak jak mówisz, tutaj w sumie tych motywów mamy wiele, ale na przykład, wiesz, ten kontekst, kontekst taki genderowy, płciowy, dla mnie on nie do końca jakby wybrzmiewał, czy... czy nie, nie czułem, że to ma jakieś większe znaczenie, co w sumie nawet jest dosyć zabawne, spłętowane później pod koniec, kiedy jedna z postaci zarzuca, że to wszystko były męskie opowieści. To, to tro, tro, mhm. trochę tak miałem poczucie, że wiesz, tutaj ten taki odkrycie kart w finale to, to, to, to w zasadzie jakby niewiele E, e, zmienia, e, poza podkreśleniem, że hop miał dobre oko i, i właśnie mówię, ta płyta w tej warstwie e, historii tego, e, czy, czy ten sekret ujawni, czy nie i, i, i czy ta prawda mm, ma znaczenie, czy zostałaby przyjęta, to wydało mi się takim najciekawszym aspektem całej tej opowieści. Ja się generalnie zgadzam i general moja ocena jest taka, że ani mi się podobała, ani mi się nie podobała, to jest taki solidny Sandman, znaczy solidny, no sol... okej, okay, do... dobra, łyknę to, solidny Sandman. No ja bym jeszcze tylko na koniec podkreślił, że chyba, nie wiem, to Joe Hill wydaje mi się podkreślił tego lewiatana w tej historii od strony wizualnej i to jest coś godnego odnotowania, bo mam wrażenie, że takiej rozkładówki na dwie strony takiego jednego kadru to prawie, że nie mieliśmy w takiej znaczy, formie. bardzo rzadko i tylko na, kiedy naprawdę dzieje się coś spektakularnego. Mieliśmy w poprzednim tomie właśnie ten absolutnie przepiękną rozkładówkę z rozgwieżdżonym niebem. Ale tam, nie wiesz, tam była narracja też uh -huh. w tym tym, nie? a tutaj mamy no, po prostu kadry, nie w zasadzie. A, no to możliwe, że je do tej pory nie mieliśmy. No, no, ale to, możliwe. to tak czy siak, właśnie nawet z tej perspektywy, to jest też dobry trop z tym rozgwieżdżonym niebem. Fantastyczny był ten kadr i tutaj też to robi wrażenie. Właśnie pewnie przez to też uh, <laughs> No to jest tak rzadko stosowany zabieg formalny w tej serii. Uh -huh. Dobra, to przejdźmy sobie do kolejnej historii. Złoty Chłopak, jest to opowieść zatytułowana i... To jest adaptacja Nowego Testamentu. <laughs> Dziękuję, że to powiedziałeś. Myślałem, że to tylko jest mój jakiś taki Absolutnie ogląd. Absolutnie <laughs> było... Nie, nie. Ale okej, zacznijmy od samego początku. Generalnie w latach 70. wydawnictwo DC Comics próbowało różnych fajnych, dziwacznych eksperymentów Jednym z nich była historyjka o seria komiksowa o tym, że w Ameryce obniżono wiek dopuszczalności do kandydowania na prezydenta do, do 18 lat i 18-latek o imieniu Press został prezydentem. Ta seria przetrwała chyba z 7 czy 8 numerów i została anulowana, wszyscy oni zapomnieli. Gaiman sobie wrócił do niej, po, zobaczył, że tam może być jakaś fajna historia, no sobie tę postać, przeinterpretował ją, tak samo jak, żeby daleko nie szukać, samo postać Sandmana, i zrobił o niej oddzielną historię. I to jest właśnie Golden Boy, czyli ten Złoty Chłopiec. Tak, i tutaj e, się roześmiałem, jak wspomniałeś o tym mm, Nowym y, Testamencie, bo <grywki> e, w zasadzie od samego początku, od pierwszych scen, e, jakby skojarzenia pres, Jezus są bardzo mocno tak, wyraźne. Jest... Później mamy te, te sekwencje, jak nie wiem, jak tam on jest kuszony przez tego szefa śmieszka, jakiś taki synonim szatana, czy, czy diabła, jakiegoś kusiciela właśnie w tym Ech. świecie. Także te, te wszystkie odniesienia są bardzo czytelne, natomiast ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta polityka amerykańska zrobiła się taka bardzo komiksowa w tych ostatnich latach za sprawą Trumpa i jego charakteru, ale muszę powiedzieć, że wielokrotnie z jednej strony z takim uśmiechem, z drugiej strony z takim lekkim przerażeniem czytałem tę opowieść całościowo. Nie, Amerykanie zawsze mieli szajbę na, na tym punkcie, więc wydaje mi się, że to jest dość intencjonalne ze strony Gaimana. Press, zresztą właśnie dzięki tej historii Gaimana, dzięki Golden Boy dostał kolejną serię stosunkowo niedawno i ona właśnie była taką trochę parodią y, Trumpa. No to w sumie tak, czu, czuję, to, czuję to, że, że to mogło, mogło tak zostać wykorzystane. Ale, a i to, to, jest kolejny, to jest kolejny prototyp, jak mi się wydaje, amerykańskich bogów mila Gaimana, który fascynował się właśnie tym motywem. Ameryki jako właśnie tego historii, kraju bez własnej takiej głębokiej mitologii. Z tą mitologią importowano i właśnie tej boskości i amerykańskość, no, bycia w Ameryce i, i wydaje mi się, że to jest właśnie ten, ten kolejny prototyp amerykańskich bogów. No i tutaj na pewno na uwagę zasługują dwie rzeczy. Po pierwsze tutaj mamy też... Morfeusza w małej roli. Odnotowuje to, bo, bo tak jak mówię, nie we wszystkich tych historiach w ogóle on się pojawia. A druga kwestia to znów w dosyć ciekawy sposób jest ta historia rysowana tutaj za warstwę wizualną odpowiada Michael Al Red, i to jest znów taka. Zupełnie inaczej i w warstwie wizualnej, mhm. ale też kolorystycznej y, prowadzona Taka historia. bardzo pop-artowa. Dokładnie I, tak. I y y to było fajne. Mi się to podobało. Bardzo pasowało do tej historii. Tak, szczególnie, że tutaj mamy y, z jednej strony właśnie taką powiedziałbym wręcz quasi realistyczność, jak nie wiem, mamy sportretowanego na przykład Nixona, czy, czy nasz główny bohater, mhm. jak jest portretowany, a to jest ciekawie zestawione właśnie z tym szefem śmieszkiem, który wygląda jak wygląda, a jest jakby postacią z tego świata i, i, i nikt dziwnie na niego nie reaguje, co, co jest też takim w sumie mhm. dosyć zabawnym motywem. Też mi się to podobało i ta historia mnie ujęła znaczy to, Ona, była, ona miała fajną, fajny, kreatywny punkt wyjścia i została fajnie doprowadzona kreatywnie aż do samego końca. I to jest dla mnie też jaśniejszy punkt obok opowieści o dwóch miastach. Kolejna historia zatytułowana jest Całuny i tutaj za rysunki w tej głównej historii odpowiada sze Anton Pensa. I to jest w zasadzie piętrowa opowieść, bo to jest właśnie jedna mhm. z tych historii, która zamienia się w opowieść szkatułkową jeszcze w ramach tej konkretnej opowieści. I wszystkie te historie są skupione wokół jakiejś takiej rasy, miasta, takiego, nie wiem, plemienia, które się zajmuje pochówkami. I poznajemy takiego... Dorobkiewicza, ucznia, który uczy się dopiero właśnie o tym, jakie są rodzaje pochówków i jak to wszystko funkcjonuje. A cała ta jego opowieść, mówię, zamienia się później jeszcze w kilka pomniejszych opowieści szkatułkowych. Trafiło to do ciebie? Ta, ta historia całościowo? Nie, według mnie była przegadana i dezorientująca. Właśnie wydaje mi się, że Gaiman trochę przesadził z tą szkadłkowością tutaj i nie zadbał o to, żeby ta szkadłkowość miała taką solidną oprawę. Podoba mi się właśnie pomysł na świat przedstawiony i podoba mi się tematy właśnie to stematyzowanie, czyli ta właśnie granica między życiem i śmiercią, o tym jak śmierć wpływa na żywych, jak żywi wpływają na martwych. To, to było fajne, ale niestety ta historia mi się kompletnie rozleciała w trakcie lektury. Znaczy ja w sumie miałem podobne wrażenia dlatego, że ja trochę nie zrozumiałem intencji dodania tych kolejnych opowieści, tych mniejszych historii w tej historii. Że wiesz, że ta opowieść główna, czyli ta to no, opowieść z historii, z historii, z przeszłości tego głównego bohatera, który opowiada nam to wszystko, mhm. o tym jego uczestnictwie w pierwszym jakimś pochówku tym powietrznym to było w sumie interesujące bo właśnie kupił mnie ten świat przedstawiony i, i wydaje mi się że ta idea jest ciekawa i, i to jak to było prowadzone było interesujące natomiast dla mnie były dezorientujące te pomniejsze historie bo ich trochę nie zrozumiałem i też nie wiem jak one pełniły funkcje w ramach i tej historii głównej i, i całej opowieści o Sandmanie. Nie wiem, czy to było potrzebne właśnie w tym, w tym tomie i w całej tej historii. Mam takie same wrażenia. Też yy, według mnie Gaiman miał, miał jakiś pomysł, ale nie udało mu się go poprawnie zrealizować i dostaliśmy taką troszkę niedopieczoną historię. Okej, okay, no to przejdźmy sobie do yy, opowieści finałowej i tej swoistej mhm. klamry yy, całego tego tomu, yy, czyli do końca światów. I tutaj to już jest opowieść, właśnie, która nam kończy klamrą całą historię tego tomu, czyli dowiadujemy się jak doszło do zakłócenia rzeczywistości, co spowodowało, że te wszystkie postaci pojawiły się w gospodzie i spędziły tam wieczór na, na opowieściach. Tutaj za rysunki w tej głównej części odpowiada Brian Talbot. No i yy, z jednej strony mamy właśnie klamrę da, dla tych wszystkich pomniejszych historii, gdzie yy, poszczególni bohaterowie, bohaterki, którzy nam opowieści snuli, yy, no mają puentę jakąś tam mikroskopijną swoich wątków, no a z drugiej strony mamy coś, co jest ewidentnym podprowadzeniem, jak rozumiem, pod kolejne to, My, czyli widzimy, że to co doprowadziło do tej burzy rzeczywistości, do tego zagięcia rzeczywistości, to jest najprawdopodobniej pogrzeb jednego, jednej z nieskończonych albo kogoś z rodziny, no bo y, można to wnosi, wnosić po tym, że widzimy taki kondukt żałobny, na pewno złożony z nieskończonych, bo mamy tutaj rozpacz, mamy śmierć, mamy malignę. na pewno są rozpoznawalne, chyba tutaj los w ogóle mam wrażenie hmm, przepoświęconą ma sobie, tak. Tak, i plus mamy tutaj kilka też postaci jakichś ważnych, pewnie dla tego świata, ale nie mamy zasygnalizowane, czyli to pogrzeb. Nie mamy tutaj spuentowania tego fragmentu. No i jak Ci się spodobało takie zakończenie tej historii? Czy dla Ciebie, nie wiem, zakończenie końca światów, jako tej klamry dla tych wcześniejszych opowieści było jakoś tam satysfakcjonującej? Czy działa ci ten cliffhanger? Dla mnie działa, bo właśnie dzięki tej perspektywie liminalności i właśnie to nam właśnie podsumowuje cały ten tom, pokazuje, że to są historie na samej granicy opowieści o Sandmanie. To są większość bohaterów tej, tej opowieści, to są albo osoby, które może przelotnie zetknęły się z Morfeuszem, a może w ogóle... Bardzo, w, po, w bardzo pośredni sposób miały z nim jakikolwiek kontakt. Często w nieświadomy wręcz, nie, nie, mm -hmm. nie wiedząc, że, że to z nim albo w, jego, w ramach jego krainy w, w, w, no, gdzieś tam zawędrowali, czy się z nim spotkali. I to nie dość, że fajnie kończy tom, to według mnie też jeszcze fajnie ustawia to, co nadejdzie później, bo właśnie widzimy ten pogrzeb i on sygnalizuje nam rzeczy, które przyjdą dopiero w kolejnych tomach. To fajnie nakręca właśnie ekscytację i oczekiwanie na kolejne tomy. No dla mnie jakby ta klamra dla samych tych historii była, powiem otwarcie umiarkowanie, satysfakcjonująca, Hmm, bo... ja mam nawet jeszcze gorszą <głos> <głos> Mówisz, bo powiesz, bo dla, dla mnie e, ja miałem takie poczucie, że o ile same te historie były lepsze lub gorsze niektóre były interesujące czy wizualnie, czy fabularnie miały jakieś tam momenty to trochę z perspektywy finału e, miałem poczucie, że równie dobrze by tego mogło nie być, że to jest taki wiesz taki klasyczny wręcz podręcznikowy przykład filera, gdzie autor nie wiem, chyba musiał po prostu rozepchać sobie serię na kilka kolejnych zeszytów, ale nie wiem, nie miał pomysłu jeszcze wtedy hmm. albo po prostu no, miał kontrakt na, na właśnie, nie wiem, łącznie 70 zeszytów i, i jakoś musiał to rozpisać, no bo, bo te historie no, tak jak rozmawialiśmy, były lepsze, gorsze, ale jakby ich nie było, to według mnie czy to dla serii by coś zmieniło, niespecjalnie. Natomiast sam ten cliffhanger z jednej strony interesujący, no bo mamy jasno podkreślone, że jesteśmy świadkami wydarzenia na dużą skalę. No więc możemy na no ja tylko się mogę domyślać, do czego to nas później doprowadzi, ale zakładam też, że reperkusje tego wydarzenia na pewno będą poważne, więc no, jako cliffhanger to na pewno działa. Mhm. To co? To z, jak byś całościowo podsumował ten, ten tom, wpisując go i w całość serii i oceniając go jako właśnie taki autonomiczny album? Filler. To tak bym go podsumował. No, ta, ta, dokładnie tak jak mówisz, ten tom jest... Yy... Szczerze, gdyby ktoś darował sobie jego opinii i przeskoczył od razu do dziewiątego, to nic by nie stracił. Tak mi się wydaje. Musiałbym jeszcze sobie przeczytać po raz kolejny, dwa kolejne, ale to w swoim czasie. Trochę czuć, wydaje mi się, zmęczenie materiałem, nie? że Gaiman już się trochę wystrzelał z tej najgrubszej amunicji i teraz już tak no, ma, ma problemy z ustaleniem, o czym będzie dalej ta historia. I wydaje mi się, że to był dobry to jest, to był sygnał ostrzegawczy, że seria już warto kończyć. I, i to chyba dobrze, że Gajman. No, ten, zrozumiał ten znak ostrzegawczy i właśnie w kolejnych tomach już dąży do, tej, do tego finału i do tej konkluzji. Ja lubię Geibana w krótkiej formie, lubię Sandmana w krótkiej formie, a ten tom właśnie jest taki bardzo mocno 50-50 według mnie i z delikatną przewagą rozczarowania. No Dla mnie to, to mówię, jest interesująca rzecz formalnie na pewno, no bo mm -hmm. jednak tak jak podkreśliłeś na początku, to, to jest niby antologia, ale inna w pomyśle i w wykonaniu od tego, co wcześniej w tej serii dostawaliśmy, więc jakby doceniam, że nawet na tak późnym etapie całej serii jeszcze Gaiman pod tym kątem potrafi zaskoczyć, no ale te, też się zgadzam, że jakby pod kątem jakby samego wykonania mam wrażenie, że ten pomysł był chyba lepszy niż właśnie to, co suma summarum dostaliśmy. Także no... Cóż, dla fanów y, y, pewnie to jest ciekawa rzecz, ale no, ja nie ukrywam, że bardziej czekam teraz na dziewiąty tom, y, czyli na Panie Łaskawę, y, niż y, mam ochotę do y, powrotu na przykład do jakichś historii z tego końca światów. Panie Łaskawie mają bardzo y, kontrowersyjną reputację, więc też trochę nie mogę się doczekać tego, aż będziemy mieli okazję sobie o nich porozmawiać, więc... No, zobaczymy. No tak, no, ciekawe ile nam przyjdzie czekać, bo Egmont na razie tylko informuje, że te dwa ostatnie tomy mają się w 2023 roku ukazać, ale tak jak no, do tej pory bardzo wysokie to było tempo, jeżeli mhm. chodzi o wznowienia, tak teraz mam wrażenie, że trochę jest cisza w temacie, no ale zobaczymy, może nas zaskoczą i, i się okaże, że, że szybko się spotkamy przy okazji tych. Kolejnych dwóch tomów. Miejmy nadzieję. No to cóż, to dziękuję Ci bardzo, Michale, za dzisiejszą rozmowę. Ja Tobie również. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Do usłyszenia, oby już niedługo. Cześć.